To są informacje Polskiego Radia 24. Prezes Trybunału nie dopuści czworga sędziów do orzekania. To polityczna gra, słyszymy od wiceministra sprawiedliwości. Mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej. Przed nami uroczystości w Warszawie, Krakowie i Katyniu. Będzie też głos kierowców. Spytamy ich o aktualne ceny paliw. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Niepoważne i szkodliwe, tak wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha komentuje zachowanie kancelarii prezydenta oraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zapowiedział, że dopuści do orzekania tylko dwoje nowych sędziów. Tych, którzy złożyli ślubowanie w obecności prezydenta. Czwórka, która ślubowała tylko w Sejmie, jego zdaniem nie może pracować. To polityczna gra, która z prawem nie ma nic wspólnego, komentuje wiceminister Myrcha. Tam jest próba takiego wmówienia, że traktują cały wybór Trybunału Konstytucyjnego poważnie, a to jest tylko i wyłącznie polityczna gra na przeczekanie, na zrobienie złośliwości, na utrudnianie, na paraliżowanie. Albo jesteśmy od tego, żeby państwem zarządzać i zapewniać instytucjom sprawne funkcjonowanie, albo tak będziemy w to Kokotka i myszkę z płacem prezydenckim sobie grali, tylko no, jesteśmy wszyscy dorośli i jesteśmy w, w normalnym europejskim państwie. Nie możemy być zakładnikami pewnych sobie y, gierek pana ministra i pana prezydenta. Już wiemy, że będzie kolejny wątek w tej sprawie. Kancelaria Prezydenta chce złożyć wniosek do Trybunału o zbadanie sporu kompetencyjnego przy wyborze sędziów. Mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczarowski oraz najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. Delegacja leciała na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Prezydencki TU-154M rozbił się o 8.41. Gdy ta tragiczna informacja obiegła Polskę w wielu miejscach, zaczęto wywieszać biało-czerwone flagi przepasane kirem. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie gromadziły się tłumy. Jak będą wyglądały tegoroczne uroczystości rocznicowe, wie Jan Lęcki. Główne uroczystości w Warszawie rozpoczną się o 8.20 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Hołd ofiarom oddadzą rodziny oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. O 8.41 własne obchody rozpocznie Prawo i Sprawiedliwość. Przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano apel pamięci, a następnie składanie wieńców przy pomnikach ofiar i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wieczorem odbędzie się msza w Archikatedrze Świętego Jana, a po niej Marsz Pamięci i wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Uroczystości zaplanowano także w Krakowie na cmentarzu Rakowickim z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obchody zaplanowano także w Smoleńsku i na cmentarzu w Katyniu. Tam jadą polscy dyplomaci. Rosja i Ukraina ogłosiły świąteczny rozejm. Wczoraj wieczorem Władimir Putin zapowiedział wstrzymanie działań zbrojnych od jutra na półtora dnia. W niedzielę prawosławni wierni w Rosji i na Ukrainie będą obchodzić Wielkanoc.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 i po zakończeniu Wielkanocy, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, sprawdzamy ceny paliw. Dziś litr 95 kosztuje maksymalnie 6 ,17 zł 17 groszy. Litr 98 6,77, a diesel 7,66. Ceny ropy na światowych rynkach spadły, co może przełożyć się na obniżki cen na stacjach w najbliższych dniach. Kierowcy z rezerwą podchodzą do takich informacji. I pan co nie ma to dla mnie znaczenia? I tak muszę dojechać do pracy? W ogóle nawet nie patrzę, jak tankuję. Nie wiem, nie interesuje mnie zawsze do Gdy Jest możliwość, że aby cenę podnieść. robią to natychmiastowo. W jedną stronę to działa, a w drugą oczywiście to magicznie już nie działa. To ręczne sterowanie tymi cenami paliw, jak pan ocenia? Przez pewien czas musi być, bo inaczej byśmy zwariowali, tak? Ale wytrwamy. Jak długo rząd będzie ustalał maksymalne ceny? Jakie stawki mogą pojawić się na stacjach, gdy wzrośnie VAT? O to spytamy naszego gościa. Tuż po informacjach będzie z nami minister energii Miłosz Motyka. Na koniec remont Generalny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Wizytówka Stolicy przejdzie kompleksową modernizację. To pierwszy remont od 60 lat, czyli od ponownego otwarcia po odbudowie ze zniszczeń wojennych. Jak zmiany wpłyną na funkcjonowanie teatru, mówi jego dyrektor Boris Kudliczka. Większa ilość spektakli, którą naszemu społeczeństwu jesteśmy dzisiaj winni, jesteśmy instytucją, która ma prawie stuprocentową frekwencyjność, więc musimy zwiększyć dostępność, ale nawet bardziej istotne jest to, żeby edukować, jest to, żeby udostępniać przestrzeń teatru dla ludzi różnych społecznych warstw, różnych wieków. W planach są m.in. warsztaty tańca, śpiewu czy tworzenie rekwizytów teatralnych dla osób w każdym wieku. Remont rozpocznie się latem i potrwa 3 lata, pochłonie 140 milionów złotych. To były informacje Polskiego Radia 24. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Piątek będzie dość słoneczny i przyjemny, choć lokalnie może się chmurzyć. Padać nie powinno. Przelotny deszcz, jeśli się pojawi, to dopiero wieczorem i tylko na zachodzie Polski. Na termometrach przeważnie okolice 10 stopni, chłodniej na Podhalu i Podlasiu 5 do 8 stopni. Poranek w Polskim Radiu 24. 6 minut po godzinie ósmej czytam na stronie Ministerstwa Energii, czym się zajmujemy. Kluczowe obszary obejmują politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo energetyczne, elektroenergetykę, ciepłownictwo, górnictwo, hutnictwo, przemysł naftowy, gazowniczy, paliwa transportowe, a także rozwijanie alternatywnych i jądrowych źródeł energii, czyli dużo pracy. Ale i tak pewnie wszyscy pytają o paliwa. No to my też o te paliwa za moment zapytamy naszego gościa już Motyka. Minister Energii już za moment u nas będzie. Ja tylko powiem przed rozmową, że mamy piątek. A to jest ważna informacja. Mamy piątek i to jest setny dzień roku 13 godzin i 34 minuty. Ten dzień potrwa z zach zachód słońca w Warszawie. 19:25. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Dzień dobry po raz kolejny. Miłoś Motyka, minister energii, przedstawiony przez, przed chwilą przez naszego prowadzącego, zmarszczył czoło i brwi, jak usłyszał, że jest piątek i to jest bardzo ważna informacja, bo rzeczywiście jest piątek. Mamy też w monitorze polskim ogłoszenie o nowych cenach maksymalnych paliw 95617, olej napędowy 766. Tak, to jest efekt spadku cen w hurcie. Który jest zaś efektem tego, że ceny na rynkach spadły troszeczkę Po tych pierwszych zapowiedziach dotyczących mm, zawieszenia broni Chwilowego rozejmu Zobaczymy jak on będzie wyglądał w praktyce Już dzisiaj słyszymy, że niestety nie jest tak optymistycznie Jak moglibyśmy lub chcielibyśmy zakładać A im szybciej ten konflikt trwale się zakończy Tym szybciej będziemy mogli E, powrócić do sytuacji rynkowej, w której ceny paliw po prostu rynkowo będą niższe. A jak pan przewiduje, jak pan myśli, albo jak no obstawia rząd, e, ten trwały pokój jest w ogóle realny, jest możliwy w tej sytuacji? Nikt hmm. tego nie wie. Niestety. To jest no, no największe ryzyko w ogóle zakładać cokolwiek w tej sytuacji, w której mamy taką nieprzewidywalność słów, już nie mówiąc o nieprzewidywalności czynów, kiedy mamy Tylu aktorów gry na Bliskim Wschodzie, czy wszystkie strony dotrzymają tego rozejmu, to jest po prostu jedna wielka niewiadoma i tak gospodarczo i tak właśnie też później w efekcie na rynku paliw, ale też na innych rynkach jesteśmy trochę gospodarczymi zakładnikami tej sytuacji. Jak w środę przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk y, odnosił się do tej sytuacji, czyli tego takiego czasowego zawieszenia broni tego rozejmu na Bliskim Wschodzie, no to podkreślał właśnie kruchość mhm. tego rozejmu, ale też był, y, y, odniósł się do kwestii y, y, tego programu ceny paliwa niżej y, i zapewniał, że tak naprawdę nie ma teraz jeszcze takich przesłanek i nie ma takiej nie ma. sytuacji, żeby wycofać się z tego programu. Nie ma takich przesłanek.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 przynajmniej w znacznej większości do takiej samej pracy, jak przed wybuchem tego konfliktu. No potem nie będziemy mogli mówić o tym, że ceny paliw faktycznie rynkowo mogłyby być e, niższe. E, oczywiście na to liczymy. Im szybciej, tym lepiej. Natomiast jeszcze takich optymistycznych sygnałów z Bliskiego Wschodu nie ma. Pan jako minister energii obserwuje też to, co się dzieje w samej Ciśnieniu Ormuz. Widzi pan ten ruch tych tankowców, masowców. No one rzeczywiście trochę tam drgnęło, ale wcale nie jest to masowy ruch, tak jak tam bywało swego czasu. Niestety, no, jeżeli chodzi o ten ruch, on jest w zdecydowanej większości i tak dalej kierowany na Azję. No, trochę uspokaja rynki, bo nie, musimy wtedy konkurować o mniejszą liczbę surowca. Y, natomiast, y, no to jest y, niestety procent, y, kilka procent tego, co do tej pory przypływało przez cieśnę ormus, więc to nie jest jeszcze skala, która mogłaby te rynki uspokoić na trwale. Jak to bardzo wpływa na to, co dzieje się na, naszych, na naszym rynku i, na, na, i jak to się odbije na cenach naszych surowców? No bo my tam też mamy interesy, no chociażby mamy, jest katar, który jest, no, zajmuje się tym gazem LNG i tak dalej. No, jest ileś tych tankowców, podejrzewam też, że które bezpośrednio przekładają się na to, co dzieje się na naszym rynku. Tak, jeżeli chodzi o te dostawy, one są prze. Yy kierowywane. Dzisiaj Qatar Energy de facto wstrzymał produkcję i wstrzymał transporty. My tutaj odpowiedzialne za to spółki decydują się na kontraktowanie tych wolumenów w innych miejscach. Oczywiście ceny gazu także wzrosły. Co może się także przełożyć na ceny na, na naszym rynku w kolejnych miesiącach i w taryfach, choć to jeszcze jest znowu niewiadoma, bo mamy nadzieję, że to zostanie szybko uspokojone. Natomiast z tego pytania chcę też jednoznaczny wniosek wysnuć, że to nie jest sytuacja, która bardzo szybko wróci do normy. Ten przykład gazu, o którym pani redaktor powiedziała i, i, i Kataru wskazuje, jak bardzo zniszczona jest ta infrastruktura. Katar Energy wskazał, że nawet trzy lata może trwać powrót do tej zdolności produkcyjnej transportowej, z którą mieliśmy do czynienia przed 28 lutego tego roku. A co Więc... to dla nas oznacza? No bo my tam mamy rzeczywiście no, żywotne interesy. Mm, na szczęście, jeżeli chodzi o wolumen importu gazu z tamtego kierunku, z Kataru, przez Ciesinę Ormus, to jest, jeżeli chodzi o poziom naszego zapotrzebowania, niespełna 10%, 90% rocznego zapotrzebowania. Dość szybko jesteśmy to oczywiście w stanie zastąpić, ale to automatycznie podnosi ceny na rynkach. Więc to ma bezpośrednie przełożenie niestety na to, co się dzieje tam, jak płacimy tutaj. I, um, I wszyscy niestety, choć nie mamy wpływu na to, że ten konflikt się rozpoczął, choć nie mamy wpływu na to, że ten konflikt trwa i ile trwa, płacimy jego koszty. Jak długo, panie ministrze, można y, y, utrzymywać na takim poziomie te ceny, no, poziomie takim no, zduszonym, nazwijmy to tak, no bo nie tak, jest to już cena tak wolno tylko Tak jak tylko powiedział premier, no, tak długo jak będzie to konieczne, choć jest to oczywiście cena maksymalna, która jest pochodną sytuacji na rynku. To my jej administracyjnie nie ustalamy, my jej nie wyznaczamy pod kątem widzimy się czy politycznego, wskazania. My po prostu odzwierciedlamy sytuację na rynkach i gwarantujemy, że te obniżone podatki odbiją się w obniżonych cenach na stacjach. To nie jest praktyka powszechna w innych państwach, ani nie była też praktyką powszechną za rządu naszych poprzedników. Czy państwo rozważacie, jeżeli ten y, kryzys jeżeli to zawieszenie broni będzie takie kruche, albo na przykład no coś się takiego wydarzy nieoczekiwanego i tam znowu rozgorzeje... No nam bardzo Tylko... zależało na elastyczności tego rozwiązania. Na tym, by właśnie kwestią rozporządzeń e, był określany VAT i za rozporządzeń ministra finansów, m, a nie e, e, ustawą. Ustawa wprowadzająca cenę maksymalną powiązana z tymi rozporządzeniami będzie funkcjonowała do końca czerwca, ale te rozporządzenia... Nam na tym bardzo zależało, by były elastyczne, bo sytuacja jest po prostu bardzo dynamiczna i, i będziemy reagowali na bieżąco. Mówimy o cenach tych maksymalnych za, o, za paliwa. Te, które są używane do samochodów czy osobowych, oczywiście transport też jest w to wliczony. Czy państwo zastanawialiście się ewentualnie nad tym, żeby ulżyć tym osobom, które na przykład mają olej opałowy i ogrzewają swoje domy? No, na razie sytuacja jest taka, że przez najbliższe tygodnie nie będzie wcale upałów. No, to Przecież to są też instytucje publiczne, które też również y, korzystają z tego typu y, y, paliw. Na ten moment nie ma One natomiast... są wyższe niestety te ceny. Wiem, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii też analizując tę sytuację, odpowiadając za bezpośrednio ogrzeństwo indywidualne za efektywność energetyczną. W tym zakresie będziemy tę sytuację analizowali. No, pytanie jest to um, poziom zakontraktowania tego, o wzrost cen. Um, Im szybciej ten konflikt się skończy, tym szybciej sytuacja wróci do normy. Jeżeli chodzi o ten surowiec, także e, będzie taniej, ale sytuacja, jeżeli chodzi na rynku, paliw, właśnie samochodów, no ona wymaga zdecydowanie y, natychmiastowej reakcji. A czy będzie jakaś reakcja na turystykę paliwową? No bo mieliśmy w zeszłym tygodniu chociażby takie obrazki y, obiegły, wszystkie media, tak te potężne kolejki, nas, nasi sąsiedzi z zagranicy, którzy przyjeżdżają, Ale... się tankują, bo u nas jest taniej, u nich jest mimo wszystko drożej, chociaż też były reakcje wielu państw europejskich na, na początku tego konfliktu na to, żeby zadziałać jakoś i obniżyć te różnego rodzaju podatki akcyzowe. Prawda, mamy najtańszą benzynę w Europie? Jedne z najniższych cen, jeżeli chodzi o diesla. E, dzięki właśnie działaniom rządu. I Jeżeli chodzi o turystykę paliwową, ten analizowany okres i rok do roku i miesiąc za miesiąca, to nie jest tak bardzo istotny wzrost, który by dzisiaj e, oznaczał przymusowe wprowadzenie takich ograniczeń, ale jeżeli będzie się zwiększał, jeżeli będzie ten poziom się podnosił, a jesteśmy na bieżąco w kontakcie z... E, Branżą. i codziennie analizujemy te wskaźniki i sygnały, które od branży także płyną, wtedy będziemy reagowali na dzisiaj, nie przewidujemy, ze względu na to, że nie ma zagrożeń, jeżeli chodzi o kwestie podaży paliwa i ten wzrost nie jest aż tak bardzo istotny w stosunku do tego, jak mogłoby to zagrażać tym dostawom. No i tutaj, jeżeli chodzi o tę turystykę paliwową, ona z kierunku zachodniego do Polski była zawsze obecna i, e, i w tym zakresie stacje też zawsze były lepiej do tego przygotowane na zachodzie. Ale widział pan te obrazki chociaż w mediach e, społecznościowych, te kolejki, e, ludzie, którzy mieszkają przy granicy, no właśnie zachodniej, tak jak pan powiedział, no którzy nie mogą e, o normalnej porze zatankować spokoju paliwa, no bo rzeczywiście te kolejki są tak duże, że najlepiej jechać w, w nocy. Tak, to był chwilowy wzrost, natomiast jeżeli chodzi o trwałą tendencję, to ona jest kilkuprocentowa. Ona nie, pro, nie doprowadza do tego, by zaburzyć sytuację na, na stacjach, na rynku, czy jeżeli chodzi o dostawy. A jak będą dystrybutory, gdzie nie będzie na przykład 95, tej, tej no to... tańszej? Bo ja spotkałam się z taką sytuacją w Warszawie, chociażby przed świętami, nie mogłam zatankować paliwa 95, tylko musiałam 98. I spotkać. sytuacja, której e, pani redaktor się znalazła, miała też miejsce przed konfliktem, przed kryzysem... E, naftowym przed tym globalnym kryzysem. Analizowaliśmy dokładnie liczbę stokautów, liczbę braków na stacjach. Ona nie była, rozumiem, ból, przepraszam, że do tego doszło pewnie, nie z winy pracowników, ale po prostu ze zwiększonego popytu chwilowo. No, słyszałam gdyby... od pana, zapytałam pana Myślę, że gdyby na stacji, pani redaktor... powiedział, panie ministrze, wejdę pan no. powiedział, że jakby pani, jakby pani tankowała tysiące aut przez cały dzień, to też by pani zabrakło akurat w tym dystrybutorze 95. I jeżeli, bo rozumiem, że to było przed świętami. <śmiech> tak, no, oczywiście, no, Właśnie, wielki to jest okres, w którym e, mamy do czynienia z e, i przed świętami wielkanocnymi, i przed świętami bożonarodzeniowymi. I promocja jeszcze była e, Do tego weekendowa promocja, no, największą liczbę tankujących samochodów w roku. Więc siłą rzeczy niestety takie sytuacje punktowo, punktowo się zdarzały. nie było istotnego problemu z, z dostępnością paliwa w Polsce i nie ma, nie przewidujemy tego w najbliższym czasie. Panie ministrze, zmienimy temat. Oglądał pan wczoraj to zaprz, zaprzysiężenie, ślubowanie przed tak. parlamentem sędziów i pan uznaje, że to jest ślubowanie zgodnie z literą prawa, czy przekonują pana argumenty strony prezydenckiej, która mówi, że to była groteska i polityczna chucpa. A co ma do tego strona prezydencka? Poza tym, że pan prezydent sam w sobie Bóg, powinien przyjąć się, to ślubowanie. Upiera się, że tam powinno być to ślubowanie przed, przed osobą prezydenta. No to szkoda, że nie dotarł pan prezydent. M miał zaproszenie. Była zresztą też wystosowana do niego prośba o to, by się spotkać w tej sprawie od marszałka Sejmu. Pan prezydent na nią nie odpowiedział. Więc szkoda, że go nie było, natomiast to uchwałą Sejmu decyduje się, kto został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a uchwałą Sejmu, jak wskazał zresztą, były prezydent, Andrzej Duda. Prezydent jest związany, jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania. A to, co mówi tam pan jakiś tam... Bogucki. Nie, nie, nie, nie, o to mi chodzi. Nie? Znaczy, jeżeli chodzi o polityków PiSu wskazujący na to, że jakiś tam przepis został według ich badania złamany, to przepraszam bardzo, ale nie oni są od tego, by to badać. Nie oni są od tego, by to sprawdzać. Dobrze by było, by jak rządzili, prawo sami stosowali. mówią o tych, którzy kiedyś byli w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo ich też wystąpienie widziałem. Jeżeli chodzi o stanowisko kancelarii prezydenta, to nie sądzę, by pana ministra Boguckiego, by przestraszyli się sędziowie y, tym zapowiedziom pana ministra czy kogokolwiek, y, bo zostali prawidłowo wybrani, a ten prawidłowy wybór został zresztą potwierdzony ślubowaniem dwóch sędziów w Pałacu Prezydenckim. I przywołany przez pana minister Bogucki, który jest szefem Kancelarii Prezydenta, y, y, y, mówi, że jego zdaniem sędziowie się pospieszyli, że ten to coś, co się, bo tak no, no nie nazywa tego ministra ślubowania. A co to znaczy niezwłocznie? właśnie tutaj y, y, czy, czytamy. Czy miesiąc to, powie... to jest niezwłocznie, czy nie? Bo miesiąc czekali? Miesiąc, dokładnie. Tak, tak. To... Ale tutaj jest odpowiedź, kontra odpowiedź, że przecież nie ma w tej ustawie znowelizowanej y, w sumie czasu wyznaczonego na powołanie tego Czyli ślubowania. Rozumiem, że pan minister Bogórski, y, tak, a kontrario, jakbyśmy czekali parę dobrych lat, nadal użyłby tego samego argumentu. No to jest groteska. Tak, to jest ta groteska, o której mówi pan minister Bogucki i yy, yy, yy, yy, błaga, że to nie o prawo chodzi, tylko o czystą politykę. Yy, wskazaliby, ewidentnie, gdyby taka była w ogóle podstawa, przepis prawny, który blokowałby możliwość przyjęcia ślubowania od tych także czterech wybranych prawidłowo sędziów, ale tego nie robią, bo po prostu to takiej podstawy E, takiej podstawy nie ma, więc e, powód jest czysto polityczny. I jakiego się pan spodziewa rozstrzygnięcia, jak już trafi wniosek w sprawie sporo kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sejmem? Bo taki, taka jest zapowiedź ze strony gdzie? kancelera, no do Trybunału Konstytucyjnego. Który będzie orzekał o własnej sprawie, tak? Oczywiście. Trochę i rozumiem, że mm, wszyscy sędziowie, ci, których też to dotyczy, będą musieli wziąć y, w tym udział. Y, y, nie widzę dzisiaj możliwości, by Trybunał w pełnym składzie miał funkcjonować bez tych sędziów. Ale wczoraj prezes Święczkowski y, powiedział, że już w sumie jest ten taki pełny skład, czyli tych Kto? 11 sędziów. Prezes. Pełniący wedle pan minister, siebie. Pan minister mnie tutaj przepytuje. Nie, A to ja miałam przepytywać. Pełniący według siebie funkcję Siem. prezesa. No, no, ma taką funkcję prezesa. Może też być prymasem, może też się nazywać papieżem. Nie, papierzem. prymasem to chyba nie. Może też nie się nazywać tak. kim chce, natomiast y, został y, nieprawdopodobnie obsadzony w funkcji prezesa trybunału, więc. Jego w zakresie y, pracy Trybunału te stwierdzenia są, jak to twierdzi prezes Kaczyński, non est. A co jest na końcu tej opowieści? Co będzie? No bo ci sędziowie podejrzewam, że będą chcieli dzisiaj przyjść do pracy. Cała szóstka, no, a nie dwójka. Tak. No podejrzewam, że może się zdarzyć ten scenariusz, który był też wczoraj, że była jedna strona sceny politycznej, druga strona sceny politycznej i te grupki, które są za i które są przeciw i będzie głośno, będą chcieli wejść. Prezes Święczkowski powie, że ma tylko biurka dla dwójki, a czwórka może sobie na zasadzie gościa przychodzić. I, i, i jaki jak jest finał? Jakie je pan przewiduje Ostateczne rozwiązanie tego czegoś, co tak naprawdę narasta. To jest taki purchel, który rośnie, rośnie, rośnie i chyba kiedyś musi wybuchnąć. Nie. nie. Myślę, że zostaną e, przynajmniej części tych sędziów przydzielane sprawy e, i e, nie wierzę w zdrowy rozsądek oczywiście e, tej drugiej strony, która doprowadziła do rozwałki Trybunału Konstytucyjnego, ale mam nadzieję, że nie będą blokowali możliwości orzekania. E, bo pewnie...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 Minister Arkadiusz Mercha, który, z którym rozmawialiśmy godzinę temu, sugerował, że jednym z rozwiązań może być na przykład i to sobie wyobraża, zaskarżenie tego czegoś, co się dzieje wokół Trybunału przez tych sędziów wczoraj, którzy zostali, którzy przyjęli ślubowa złożyli ślubowanie do sądu pracy, że nie mogą wykonywać świadczenia pracy. Czy byłoby to, myśli pan, jedno z rozwiązań, które no, jakąś dałoby taką podstawę prawną, żeby tam wchodzić? Jeżeli chodzi o ustalenie stosunku pracy, tak, byłby to ciekawy jest ciekawe rozwiązanie, natomiast ono na pewno nie rozwiązywałoby całego sporu wobec Trybunału, bo to jest spór, który nie dotyczy sędziów i nigdy nie powinien dotyczyć polityków. To jest spór, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, do którego pani redaktor, każdy słuchacz może się odwołać w sytuacji ekstraordynaryjnej, przecież znamy sytuacje, w których orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naprawdę miały wpływ, gigantyczny wpływ na rzeczywistość były stosowane, zmieniane ustawy e, pod kątem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wnioski składała grupa obywateli, która albo czuła, że coś niezgodnego z Konstytucją jest w prawie i ich intencją było to sprawdzenie i faktycznie tak było. Więc przez lata Trybunał Konstytucyjny był instytucją, która no myślę, że wobec wszystkich też instytucji możemy to jest to powiedzieć względem wszystkich, m, miała Jedny z najwyższych poziomów zaufania. I to, jak dzisiaj ten upadek Trybunału wygląda, jak wygląda ten polityczny taniec wokół tej sytuacji, pokazuje, że już chyba nie ma takiej instytucji, do której mielibyśmy bezgraniczne zaufanie albo w ogóle zaufanie na poziomie wyższym niż średnie. I to pokazuje mm, skalę upadku tych standardów po 2015 roku. Jakiś reset powinien być? Tak. Ktoś powinien Myślę, ustąpić? Myślę, e, Może nowy rozdział o Trybunale Konstytucyjnym w Konstytucji, ale właśnie, no, dzisiaj trudno sobie wyobrazić zmianę Konstytucji, na z prawem i sprawiedliwością, które tę Konstytucję łamało. Albo przeniesienie części kompetencji do, do Sądu Najwyższego. O tym rozmawiamy także jako Polskie Stronnictwo Ludowe. I... i i w przyszłości tak, to bez e, zmian e, tak systemowych nie będzie się udało tego rozwiązać, e, ponieważ e, no, to jest po prostu kolejny zakus dla polityków, by e, blokować, tak jak dla Pałacu Prezydenckiego, e, możliwość prawidłowego funkcjonowania Trybunału. Zakończmy międzynarodowo, panie ministrze. Jakiego się pan spodziewa wyniku w niedzielę, 12 kwietnia na Węgrzech? Myśli pan, że będzie nowy rozdział, nowe otwarcie? A tego nie wiem. E, mam nadzieję na to, że e, na Węgrzech będzie demokratyczny rząd, ale ch nie chciałbym Węgrom meblować, kogo mają wybierać, na kogo mają wskazywać. Na pewno nie chciałbym by e, funkcjonował tam rząd, który e, wspiera przestępców potencjalnych, e, e, na przykład z Polski, który e, blokuje zwrot Polsce miliardów e, z kasy unijnej. Dwa miliardy. Konkretnie. I który... E, euro. Euro. I który y, wspiera zbrodniarza wojennego. Y, to takiego rządu bym na pewno nie chciał ani u siebie, ani nigdzie. Bardzo dziękuję. Minister dziękuję Energii, miłoż Motyka. Dobrego. Dziękuję, dobrego dnia. Dwadzieścia pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 O reklamie. Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Mają prawo wypełniać swoje obowiązki. Tak o nowo wybranych sędziach Trybunału Konstytucyjnego mówi nam wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Prezes Trybunału jest innego zdania. Nie uznaje czworga sędziów, bo nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Zdaniem Arkadiusza Myrcha sprawa może się skończyć nawet w sądzie pracy. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, o ile ta sytuacja kwalifikowałaby się do tego typu powództwa. Znaczy pewnie będą kolejne próby poszukiwania narzędzi właśnie prawnych, żeby móc dochodzić swoich praw. Założenie sprawy w sądzie pracy rozważa między innymi sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która złożyła ślubowanie wczoraj w Sejmie. Ukraina jest gotowa do przerwania działań zbrojnych. Nasza odpowiedź będzie lustrzana wobec działań Kremla. Tak ukraiński prezydent skomentował zapowiedź Rosjan wprowadzenia zawieszenia broni na czas prawosławnej Wielkanocy. Rozejm będzie króciutki. Kreml zapowiedział, że wstrzyma działania zbrojne od jutrzejszego popołudnia do końca niedzieli. Większość Ukraińców, podobnie jak Rosjan, to prawosławni. Świętują Wielkanoc 12 kwietnia. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy ponad miliard złotych na konsolidację szpitali. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła konkurs, który ma zachęcić placówki do ściślejszej współpracy. Cel to dopasowanie do zmieniającej się liczby pacjentów i ich potrzeb. Diagnozowaliśmy zapotrzebowanie podmiotów, chcą dokonywać i przebudowy, i budowy, chcą zakupić jakiś sprzęt, chcą również dokonywać modernizacji, więc tutaj konkurs takie działania nie będzie przewidywał do dofinansowania. Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych, maksymalna 20 milionów. Inwestycje mogą być finansowane w 100%. Szpitale nie muszą wykładać własnych pieniędzy. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 października. A propos dat i terminów, jest coraz mniej czasu, by rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 30 kwietnia mija termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska mówi, że najszybszym i najprostszym sposobem do rozliczenia się z fiskusem jest skorzystanie z usługi Twój EPIT.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 W tych 6 milionach jestem, bo już się rozliczyłem i, Brawo. i szybko poszło. A ja sama sobie przypomniałam, że tak? muszę. O właśnie, tak. no to trochę czasu jeszcze coraz mniej, ale zostało jednak. Dzisiaj 10 kwietnia, więc jeszcze 20 dni. Patrzymy na termometr i wreszcie Polska przeskoczyła z strefy ujemnej do dodatniej. Większość kraju z temperaturą dodatnią. Najcieplej w Kwidzynie, 3 stopnie na plusie, 3 stopnie na minusie, w Jeleniej Górze tam ciągle zima trzyma się mocno. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? Stopniowo wzrastające zachmurzenie, z godzin I na południowym zachodzie kraju słabe opady deszczu, gdzie niegdzie w bliżej gór opady deszczu ze śniegiem, na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a tylko początkowo rozpogodzenia się będą tam pojawiać, temperatura no nie będzie dzisiaj zbyt wysoka, od 5 do 11 stopni, najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej na południowym wschodzie.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 I to jest piątkowy poranek, ale patrzymy też w kalendarz i ta data, jeszcze raz przypomnę, 10 dzień kwietnia, dziś mija 16 lat od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przypomnijmy, polska delegacja wystartowała rano z Warszawy, udając się na uroczystości związane z przypadającą wówczas w 2010 roku 70. rocznicą zbrodni katyńskiej i o 8.41 samolot z 96 osobami na pokładzie, a byli tam m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dowódcy Wojska Polskiego, Wicemarszałki wicemarszałkini Sejmu i Senatu oraz liderzy partii politycznych. Wszyscy oni zginęli w katastrofie samolotu, który podchodził do lądowania. O 8.20 to paręnaście minut temu na cmentarzu wojskowym na Powązkach rozpoczęły się uroczystości rocznicowe. Na miejscu jest Agata Król, z którą się teraz łączymy. Witaj Agato, dzień dobry. Szanowni witam, Państwo. witam, dzień dobry. Powiedz, co w tej chwili dzieje się przy pomniku ofiar katastrofy? Bo faktycznie te uroczystości rozpoczęły się zgodnie z planem, a więc mniej więcej 14 minut temu, a rozpoczęły się od odczytania nazwisk wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, a tuż po tym została poprowadzona modlitwa za zmarłych. Teraz rozpoczęło się składanie wieńców przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej tutaj na cmentarzu wojskowym na powązkach, a po tym, po tym złożeniu wieńców rozpoczną się przemówienia. Tu na miejscu obecni są przedstawiciele rodzin ofiar, są przedstawiciele Sejmu, Senatu, w tym marszałek Małgorzata Kidawa Błońska, są przedstawiciele rządu, między innymi wiceminister obrony narodowej, jest także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a o godzinie 8.41 wybrzmi cisza. To dokładna godzina, o której doszło do katastrofy na podejściu do lotniska wojskowego smoleńsk wiernej. No, dziś wracamy do tych materiałów archiwalnych z tamtego czasu, do pierwszych relacji świadków, którzy to, co wydarzyło się o 8.41, widzieli, słyszeli, widzieli na własne oczy, słyszeli na własne uszy. Słyszeli Usłyszeliśmy wielki huk, znacznie większy niż przy starcie samolotów naddźwiękowych, które tu często latają. Wszystko się zatrzęsło, tam było pełno ognia. Pierwsze, co zobaczyliśmy, to był właśnie ogień. To co 10 kwietnia to zawsze jest dzień, kiedy wspominamy no, ten jeden z najtragiczniejszych dni we współczesnej historii Polski. 16 lat temu, kiedy budziliśmy się z niedowierzaniem, e, słysząc o tym, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, trudno było pojąć siodrą ogrom tragedii i wówczas gromadziliśmy się w symbolicznych miejscach, by być w tym czasie razem. Wszyscy Polacy bez podziałów, najwięcej osób przyszło wówczas przed Pałac Prezydencki. Poszliśmy kupić znicz i przyszliśmy tutaj. Właściwie byłoby dziwne będąc tutaj nie przyjść z dziećmi. Był do wielkości krochu. To był taki odruch, żeby właśnie tutaj przyjść żeby być w tym miejscu. Uroczystości rocznicowe odbywają się dziś w wielu miejscach w Polsce. Jest kilka zaplanowanych uroczystości tutaj w Warszawie, ale między innymi uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy odbędą się też na krakowskim cmentarzu rakowickim, gdzie pochowanych jest część ofiar. Tam w obchodach w Krakowie weźmie udział między innymi wicepremier szef Mon Władysław kosiniak Kanesz. Agata Król na cmentarzu wojskowym na Powązkach, jeśli możemy podsłuchać fragmentu tego, co dzieje się w tle, bo tam te uroczystości wybrzmiewały, czy damy radę podsłuchać sobie tego fragmentu chociaż chwili? Tak to wszystko brzmi na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie o 8.20 rozpoczęły się uroczystości rocznicowe. Agata Królna nam o tym wszystkim opowiadała. Dziękuję. Agato patrzy na zegar. Dziemy. 38 minut po godzinie 8.00. Do tej katastrofy doszło 16 lat temu. O 8.41 samolot z 96 osobami na pokładzie rozbił się. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie tego samolotu, a był tam między innymi prezydent Lech Haczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, dowódcy Wojska Polskiego, wicemarszałek i Sejmu Senatu bardzo znamienici politycy i wojskowi. 16 lat katastrofy smoleńskiej. O tym będziemy dzisiaj dużo mówić na antenie Polskiego Radia 24. Komentarz ale komentarz też do wydarzeń bieżących, tych, które rozpalają nas teraźniejszością, czyli wczorajsze chociażby ślubowanie w Sejmie. Z nami dr Paweł Trawicki, politolog Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ale zacznijmy od, tego, od tej katastrofy smoleńskiej 16 lat temu. Pamięta pan doktor co robił 16 lat temu właśnie w tym dniu? Pamiętam dokładnie, bo takie momenty zapisują się w pamięci chyba każdego świadomego obywatela. Ja jechałem samochodem i w radiu usłyszałem tą informację i było to porażające na tyle, że zatrzymałem się i wysłuchałem do końca tych informacji. No, była to niewątpliwie informacja, która no ścinała z nóg, mówiąc kolokwialnie. To prawda, ja pamiętam, miałem nocny dyżur, nocną audycję, skończyłem o 6 rano, jeszcze kilka rzeczy robiłem w radiu, dojechałem do domu i położyłem się spać i krótko spałem, bardzo krótko spałem, bo ta informacja wybudziła mnie, szybko zaczęły się telefony i trzeba było wracać i, i, i relacjonować. Ta rocznica, która niektórzy mówią, że podzieliła Polaków bardzo znacząco podejście do sprawy katastrofy smoleńskiej, niektórzy mówią, że zamachu smoleńskiego. Czy to jest rzecz, która będzie się teraz no tak uspokajać, biorę to słowo w cudzysłów oczywiście. No tutaj niestety musimy wejść troszeczkę szerzej w zakres trochę psychologii społecznej, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, mieliśmy... Mm, ostatnich latach dwa takie dramaty, które dotknęły Polaków, a mianowicie to była śmierć Jana Pawła II i później katastrofa smoleńska. Ja przypominam sobie, jak po śmierci papieża kibice Krakowi i Wisły zawarli zgodę i po trzech miesiącach zdaje się doszło tam do jakichś incydentów. Więc to jest tak, że my jednoczymy się kiedy chodzi o dramaty, jesteśmy bardzo emocjonalni natomiast czas weryfikuje te postawy. No i teraz odnosząc się... Do, a, tak? mm -hmm. Bardzo brutalnie weryfikuję, chciałem dodać. Tak, no niestety. I teraz jeżeli mówimy o y, 10 kwietnia, no to rzeczywiście y, proszę sobie y, przypomnieć, panie dyrektorze, szanowni państwo, wtedy wszyscy byliśmy niejako razem. Ja pamiętam, a propos, y, tak jak mówiłem, jechałem w samochodzie, słuchałem radia i pamiętam wypowiedź pana y, y, ówczesnego ministra Ryszarda Kalisza, który mówił, że teraz pozostaje nam się tylko modlić. I jakby pan minister Kalisz, nie, niekoniecznie w pierwszym momencie kojarzy mi się z Litwą, tak? a jednak nawet on opowiedział się tak dosyć emocjonalnie i po ludzku wobec tej tragedii. I to było także rzeczywiście do pogrzebu, chociaż już pamiętamy, że ten sam pogrzeb i pochówek na Wawelu już zaczynał budzić emocje i generalnie od tamtego czasu mamy taką spiralę emocji. I tą spiralę emocji, która... No, Wydaje się, że ona chyba nie będzie miała końca, dlatego że tej spirali nie zakończyły ani raporty oficjalne, ani raporty nieoficjalne, ani żadne podejrzenia czy plotki nie zostały ani zweryfikowane jednoznacznie pozytywnie bądź negatywnie. Więc mam wrażenie, że i troszeczkę jest tak, że. 37 milionów Polaków, powiedzmy około 20 milionów w tym wieku wyborczym i którzy są świadomi politycznie. I no nie chcę powiedzieć, że również 20 milionów stanowisk wobec tego wydarzenia. No ale jesteśmy bardzo podzieleni. To bez wątpienia. Szkoda trochę, że niektórzy politycy cynicznie wykorzystują tę pamięć i to zjednoczenie chwilowe, ale jednak zjednoczenie narodu do tego, by potem dzielić ten naród i ustawiać w okopach jednych przeciwko drugim. Zostawiamy temat Smoleńska. Jak mówiłem, będziemy do tego wracać 16 rocznica. Dzisiaj ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego miało miejsce. Według marszałka Sejmu zacytuję za dzisiejszą wyborczą po dzisiejszym wydarzeniu procedurę ślubowania wobec prezydenta uważam za zamkniętą i zakończoną. I wczoraj marszałek Sejmu podczas konferencji prasowej kilkakrotnie powtarzał tę formułkę. Był pytany o podstawy prawne. Mówił, że sprawa zamknięta. Jest zamknięta to sprawa? Czy będzie się dalej w tej kwestii coś działo? No kwestia zamknięta nie jest, dlatego że jeżeli byśmy zwrócili uwagę, to tak naprawdę jesteśmy cały, cały czas w takim echu czy pokłosiu wydarzeń z roku 2015 i wtedy, kiedy również nie zostały przyjęte ślubowania. I to rozpoczęło cały, można byłoby powiedzieć, kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. I, i skoro minęło od tego czasu, od tego wydarzenia 11 lat, no, to wydarzenie z wczoraj no również y, będzie raczej takim y, wydarzeniem, które otworzyło tą polityczną puszkę Pandory, a, a nie uspokoiło i nie wystudziło tych y, no, emocji mimo wszystko. Dlatego, że tutaj gdybyśmy spojrzeli tak w świetle prawa, y, w świetle przepisów prawa, no to sytuacja wydaje się no, prawie jasna. No tak, ja chociaż ja mam wrażenie, że to nie mówimy już w Polsce przy Trybunale Konstytucyjnym o puszce Pandory, tylko o matrioszce Pandory, bo co człowiek otwiera jakąś puszkę, to okazuje się, że w środku jest kolejna i można jeszcze bardziej pogłębić ten konflikt. Z jednej strony słyszymy, że sprawa zamknięta, tutaj powrócę do cytatu marszałka Sejmu, a z drugiej strony sceny politycznej, że to hucpa, że to spotkanie, że to nie ma znaczenia, bo nie było prezydenta, a tylko prezydent może. Z kolei sędziowie mówią, że to nie jest prawo, to jest taki zwyczaj konstytucyjny, że prezydent przyjmował to ślubowanie. No i teraz ten biedny Kowalski, słuchając wszystkich, to kom, komu ma wierzyć? Jak ma podchodzić do tego? Czy może ma, powinien się zacząć zastanawiać obojętnie, czy zgłosili to ślubowanie, czy nie zgłosili, czy dobrze, czy niedobrze, niech się wezmą do roboty, bo tam sprawy leżą w Trybunale. No nie chciałbym zabrzmić cynicznie, ale jak pan rektor powiedział, takiemu typowemu Kowalskiemu, czyli po prostu obywatelowi Polski, który interesuje się średnio polityką, no to raczej radziłbym... No... Jeśli chodzi o polityków, to raczej ostrożność, jeśli, jeśli chodzi o wiarę i tutaj komu wierzyć. No, To jest tak, mamy przepisy prawa, które regulują y, relacje między naczelnymi organami i instytucjami państwa. Y, mamy w konstytucji dyspozycje, mamy ustawę, ustawy, które delegują konkretne rozwiązania. Ale oprócz rozwiązań prawnych czy ustrojowych mamy taką przestrzeń, która jest nieuregulowana i która nazywa się ogólnie rzecz ujmując kulturą polityczną. Kultura polityczna to jest podejmowanie takich działań, które nawet jeżeli nie wynikają wprost z przepisów prawa, no są oczekiwane przez albo społeczeństwo dla ładu społecznego, albo y, mają nadać taki uroczysty ton wydarzeniom państwowym, no bo w końcu państwo jest tą, tą instytucją, która no, najbardziej nas integruje wszystkich. No i tutaj mamy właśnie z jednej strony konstytucję, która bardzo ogólnie znaczy, y, y, y, y, y, y, mówi o, w wyborze natomiast y, nie mówi o ślubowaniu. Jeśli chodzi o ślubowanie, to fraza dotycząca ślubowania jest zawarta w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj pierwsza rzecz, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do y, y, ślubowania, to nieuprawnionym jest stwierdzenie, że została na, złamana czy naruszona konstytucja. Dlatego, że tutaj konstytucja na ten temat y, się nie wypowiada. To tylko przypomnijmy, przepraszam, że wchodzę słowo, Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kropka. Dokładnie. I teraz mamy ten y, sławetny y, y, paragraf czwarty, ustęp pierwszy i ustęp drugi, w którym padają stwierdzenia, że yy, sędziowie składają ślubowanie wobec prezydenta i ustęp drugi, który mówi, że odmowa złożenia ślubowania skutkuje utratą stanowiska. Ale ustęp drugi wyraźnie mówi odmowa złożenia ślubowania, a nie odmowa przyjęcia ślubowania. I tu jest kwestia taka, że w systemie parlamentarno-gabinetowym, jaki mamy w Polsce, rola prezydenta jest umiarkowana. W Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki i silną władzę prezydenta. We Francji, w Rosji mamy system semiprezydencki, czyli mamy silnego prezydenta, ale jednak rząd z premierem. A my mamy system parlamentarno-gabinetowy, czyli ciężar sprawowania władzy spoczywa na rządzie, natomiast funkcję kreacyjną i kontrolną ma czy sprawuje parlament. I teraz, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest organem nadrzędnym wobec Sejmu, nie pełni funkcji kontrolnej, więc pan prezydent nie ma tytułu. Obojętnie, kto nie chodzi o osobę personalnie. Żaden, żadna osoba, która pełniła, pełni bądź będzie pełniła Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obecnej konstytucji nie pełni funkcji nadrzędnej ani kontrolnej wobec parlamentu. Czyli skoro parlament wybrał ym, sędziów, to prezydent ym, ma szalenie umiarkowane możliwości, żeby ten wybór recenzować. I tutaj moglibyśmy wejść dalej w tą tak zwaną kulturę polityczną, bo przecież mamy taką figurę jak autorytet. I powiedzmy, niekoniecznie nie chodzi tutaj o autorytaryzm, bo w systemie demokratycznym również może być tak, że opieramy się na autorytecie i powiedzmy pan prezydent, który cieszy się ogromnym autorytetem, wyraża swoją opinię i ten autorytet przeważa nawet jakąś sytuację, powiedzmy, kryzysową, polityczną. Jest takim arbitrem. No natomiast myślę, że w, w obecnej czy w kadencji obecnego prezydenta tutaj chyba z tym, do, z tym z przypadkiem raczej nie mamy do czynienia. Więc gdybyśmy trzymali się wprost litery prawa, tej litery ustrojowej, tu już mówimy o, o, o, o ustroju, tak? czyli wychodzimy z, łączymy prawo i, i politologię. Gdybyśmy mówili ustrojowo, to rzeczywiście jest tak, że określenie najbardziej problematycznym jest określenie wobec prezydenta. No bo... Jedno jest pewne, to jest wobec, a nie w obecności. To są blisko brzmiące wyrazy, ale jednak się różnią. Tak, to nie jest, że składają śrubowanie prezydentowi, przed prezydentem, tylko wobec prezydenta. I mamy z historii kilka przykładów, gdzie na przykład ślubowano wobec narodu. No to trudno wyobrazić sobie, że jeżeli ktoś ślubuje wobec narodu, no to odwiedza każdego Polaka, no bo jest to niemożliwe. Ślubowanie wobec to jest ślubowanie, w którym jest to uroczysta forma, tak, trochę uhonorowania prezydenta, żeby uczestniczył w tym ważnym wydarzeniu. No natomiast nie jest on tutaj stroną postępowania, że, więc. Ponieważ prezydent nie jest stroną tutaj, tylko wobec prezydenta, to można wyobrazić sobie sytuację, że ktoś publicznie składa ślubowanie wobec, i wo prezydenta. wobec prezydenta. I tutaj sytuacja, która została dosyć... No bym powiedział kreatywnie, ale rozsądnie zastosowana, czyli złożenie roty ślubowania wraz z podpisem w kancelarii prezydenta, no stanowi o tym, że prezydent został powiadomiony i że to ślubowanie zostało złożone. Więc pan prezydent nie może powiedzieć, że nic nie wie o żadnym ślubowaniu i że wobec niego to ślubowanie nie zostało złożone. No oczywiście mówimy tutaj o e, rozwiązaniach prawnych, natomiast no, cały czas e, mówiąc w tle, mamy bardzo niski poziom kultury politycznej i tutaj bym połączył troszeczkę nasze jakby dzisiejsze główne m, motywy dyskusji. No, te standardy zaczęły się psuć rzeczywiście od katastrofy smoleńskiej i ten e, tragiczny dziesiątki, ty kwietnia był nie tylko jak tragedią taką ludzką, tragedią rodzin, ale to, to, to jest trochę tra, tra, tra, tragedia instytucji państwa polskiego. Bo od tej chwili mamy taką no niestety erozję, upadek i to tak najdelikatniej rzecz ujmują. Tłumaczył na to wszystko dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Mimo tego wszystkiego miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. W studiu jest już Martyna Podolska, czyli Kultura Będzie. Dzień dobry, trochę oddechu, trochę wytchnienia. Tak, tak, wysoka, taki. porządna, dobra, to jakościowa. Prawda, chociaż zaczynamy od komedii, romansu, bo w kinach Dawaj. od dzisiaj drama, czyli najnowszy film studia A24 z zendając z Robertem Pattisonem w rolach głównych. Piękni, młodzi, bogaci zakochani. Tomy, to my, to, to my. no oprócz tego zakochani. Chociaż zakochani w radiu tak. i w radiu w polskim, Radio 24 z pewnością, tak? Jutro Dzień Radia, drodzy Państwo. No właśnie, wszystko się zgadza. E, zakochani, no i chcą wziąć ślub, no i potem okazuje się tuż przed, że jednak jedno z nich skrywa coś przed tym ślubem. Nie zdradza, no nie mogę nic więcej powiedzieć. Myślę, że to będzie hit. Hit promocyjny już jest, bo Zendaya i Robert Pattison zwiedzają różne Kraje, no na razie do Polski nie przyjechali. Może kto wie, no nie wiadomo, ale okazuje się, że mamy polski akcent, mamy polski udział w tym filmie. Cześć, tu Zosia McKenzie. Jestem scenografką filmu Dramy z Endeją i Robertem Pattinsonem i bardzo się cieszę, że mogę zaprosić was na ten film właśnie po polsku już od 10 kwietnia w Chinach. Ach, no Polacy robią furorę. Wiemy też, że zrobią furorę w tym roku w Cannes, bo ogłoszono przecież listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego i wiemy, że najnowsze filmy Pawła Pawlikowskiego znalazł się właśnie na tej liście. Jest też film chilijskiej reżyserki z udziałem polskiego aktora Jakuba Gierszała, ale też jest produkcja, a właściwie współprodukcja polska, bo najnowszy film odwołujący się do dekalogu, z produc którego producentami są Maciej Musiał, aktor i Krzysztof Piesiewicz, znany scenarzysta Krzysztofa Kieślowskiego, ma też pojawić się w Cannes. A skoro o takich międzynarodowych produkcjach mowa, to ja chciałabym Państwa zaprosić do kina na piękną animację łączącą naturę i świat kina. Naprawdę przepiękny film, który gdzieś daje nam takie pole do namysłu, do refleksji, do wytchnienia. Dmuchawce w reżyserii japońskiej. Reżyserki Momoko Seto, udało mi się z nią porozmawiać.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 Yes, Wtedy też is było istotne, ale o tym zapominaliśmy. Oczywiście trudno było przekonać ludzi yeah. do zrobienia tego so, uh, filmu, bo uh, nikt uh, nie jest like do tego przyzwyczajony. Nie przyzwyczailiśmy się had, do tego, by głównym bohaterem nie był człowiek. człowiek. Nie wierzymy, że możemy spędzić w kinie ponad godziny i nie umrzeć z nudów, gdy na ekranie nie ma ludzi. A teraz wybieramy się do teatru, nowego teatru w Warszawie. Tam Pulverkopf od wczoraj, premiera w reżyserii Katarzyny Kalwat. To jest adaptacja powieści Edwarda Pasewicza, poszukiwanie prawdy o losach niemieckiego kompozytora Norberta von Hanenheima, ale także jest drugi bohater, Patryk. O nim i o tym spektaklu mówi nam Bogusława Schubert.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 Nie chcę tych obleśnych, lepkich szeptów za plecami. Czy wiem, że Kajetan Mizranowicz, mój Kajetan to Żyd, jak naziści w 33. To Jacek Poniedziałek w roli głównej. Więcej o spektaklu opowiemy w niedzielę po godzinie 15 w repertuarzu. Odwiedzi nas reżyserka Katarzyna Kalwat. Pulverkop w Nowym Teatrze w Warszawie, ale będzie też w Teatrze Polskim w Poznaniu, bo to koprodukcja. Martyna Podolska zapraszała, a my zapraszamy na jutro. Drodzy Państwo, Dzień Polski, Dzień Radia będzie pod hasłem Radio Tu Zaczyna się Twój Dzień. I to jest bardzo dobre hasło, bo dzień zaczynamy z polskim radiem 24 od 6. Znaczy teraz to już kończymy, po 9 i ranek od 6 do 9 zwykle na naszej antenie do Państwa dyspozycji i chętnie, mm, mam nadzieję, słuchany. Grzegorz Sączak do usłużenia. Reklama.